Epilog Młody mężczyzna stał po pas w basenie i prowadził zajęcia z aqua fitnessu dla seniorów. Miał na sobie niebieską koszulkę z logo domu pogodnej starości, smycz z gwizdkiem i duży identyfikator z imieniem. Nie mogłem go przeczytać, ale znałem je. Był to Jesse, chłopak z rozdziału trzeciego. Kiedy poprzednio go widziałem, dziesięć lat wcześniej, leżał nieprzytomny w szpitalnym łóżku. Patrzyłem przez okno, jak Jesse entuzjastycznie kieruje kolejno ruchami ośmiu mieszkańców osiedla dla emerytów. Z uśmiechem przechodził od osoby do osoby, korygując ich postawę, delikatnie pomagał jakiejś kobiecie ułożyć ramię. Widać było, że go lubią, a on lubi ich. On się dobrze bawił, oni się dobrze bawili. Był na swoim miejscu. Pierwotnie dokonywałem oceny stanu Jessiego podczas konsultacji dla zespołu klinicznego w innym stanie. Po wstępnej diagnostyce, kiedy chłopak był jeszcze w śpiączce, śledziłem jego dalsze postępy i odbywałem zdalne konsultacje z prowadzącym go zespołem. Po mniej więcej miesiącu Jesse się wybudził. Początkowo pojawiły się oznaki poważnego urazu mózgu, ale powoli wszystkie jego funkcje wracały, z wyjątkiem niektórych aspektów pamięci długotrwałej, w szczególności epizodycznej. Jego pamięć, autobiograficzna z czasu przed Śpiączką, miała formę pomieszanych strzępków. Kiedy pytano go o ludzi, miejsca i wydarzenia, po prostu ich sobie nie przypominał. Zespół neurologów uważał, że miało to związek z urazem mózgu. Ponieważ widziałem wiele przypadków amnezji w następstwie traumy, nie byłem tego taki pewny. Zalecałem, by na razie odpuścić ten temat. Zamiast tego radziłem, niech Jesse zacznie znów chodzić, mówić, poruszać się, socjalizować. Możemy monitorować jego pamięć, skupiając się na umiejętnościach związanych z pamięcią krótkotrwałą. A co najważniejsze, znajdźmy mu pierwszy w życiu bezpieczny, stały i opiekuńczy dom. Początkowo Jesse ze względu na plan rehabilitacji potrzebował zakwaterowania w miejscu przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Opiekun społeczny należący do naszego zespołu, o wiele inteligentniejszy ode mnie, zaproponował, żebyśmy umieścili go w lokalnym ośrodku dla seniorów, w którym można było zamieszkać w niezależnym mieszkaniu albo jednoosobowym pokoju, jak w akademiku. Ewentualnie na sali z łóżkami rehabilitacyjnymi dla osób wymagających stałej opieki. Kilku starszych pracowników ośrodka dostawało zakwaterowanie jako część wynagrodzenia. Partnerka opiekuna społecznego należała właśnie do tej grupy. Mieszkali razem na terenie kampusu, czyli w ośrodku dla seniorów. To oni zgodzili się stworzyć rodzinę zastępczą dla Jesse'ego. Było to autentyczne osiedle. Wiele budynków, ogród, siłownia z basenem i salami ćwiczeń, biblioteka, fryzjer, kilka stołówek i kawiarnia. Miejsce idealne. Jesse się wprowadził i natychmiast został ciepło przyjęty przez personel i mieszkańców. Chociaż początkowo uczył się w domu, nie minął rok, a był już w stanie chodzić do publicznej szkoły na końcu ulicy. Radził sobie z nauką. Nie sprawiał problemów z zachowaniem w domu ani w szkole. Ale chociaż poznał kilkoro kolegów i koleżanek, nigdy nie zbliżył się do rówieśników ani nie czuł się z nimi swobodnie. Był powszechnie lubiany, ale nie były to wielkie przyjaźnie. Najlepsze relacje miał z rodzicami zastępczymi i seniorami rezydentami. Zaczął pracę jako pomoc przy transporcie mieszkańców, pomagając im poruszać się po kompleksie i docierać na różne spotkania na jego terenie. Nauczył się prowadzić samochód. W wieku 18 lat uzyskał pozwolenie na przeniesienie się do jednego z samodzielnych mieszkań tuż obok swoich rodziców zastępczych. Skończył szkołę średnią. Teraz, w wieku 23 lat, był prawnie niezależny, ale związany z rodzicami zastępczymi i uważany za członka ich rodziny. Część swojego czasu poświęcał na naukę w koledżu, gdzie koncentrował się na zajęciach z wychowania fizycznego z nadzieją na zostanie fizjoterapeutą. Na osiedlu dla seniorów awansował na asystenta działu rekreacji, przy czym częścią jego wynagrodzenia było zakwaterowanie i wyżywienie. Odnalazł swój bezpieczny, stały i opiekuńczy dom. Wiele tysięcy nieplanowanych momentów terapeutycznych w społeczności pomogło mu w zdrowieniu. Od czasu do czasu odzywali się do mnie koledzy i przekazywali nowiny. Wciąż zastanawiałem się nad stanem pamięci Jesse'ego. Miał koszmarne dzieciństwo, doświadczył wielu form przemocy i zdrady, zaniedbania oraz nieopisanego upokorzenia w relacjach. Kiedy jednak wyzdrowiał po urazie głowy, nie był impulsywny, agresywny, nieuważny czy wrog nastawiony. Chociaż odczuwał reakcje fizjologiczne na niektóre bodźce przywołujące skojarzenia, nie miał zespołu stresu pourazowego ani żadnych innych łatwych do zaobserwowania objawów traumy. Jego stany emocjonalne i zachowanie były na tyle stabilne, że nie musiał korzystać z pomocy specjalistów od zdrowia psychicznego. Nie musieli też tego robić monitorujący jego stan opiekunowie. Przez te wszystkie lata opiekę nad Jessim sprawował neurolog dr. Anderson. Ponieważ wybierałem się do ich miasta, odezwałem się do niego z pytaniem: Jak sobie radzi Jessie? Zasugerował, żebym zobaczył to na własne oczy i zapytał Jesse'ego, czy wybierze się ze mną na lunch. Nie pamiętasz tego, Jesse, powiedziałem przy spotkaniu, ale byłem jednym z lekarzy, którzy współpracowali z doktorem Andersonem wtedy, kiedy doznałeś urazu mózgu. Dziękuję, że zgodziłeś się ze mną spotkać. Uśmiechnął się i wyciągnął do mnie rękę. Cóż, w takim razie dziękuję, że mi pan wtedy pomógł. Poszliśmy do stołówki. Odstaliśmy swoje w kolejce i w końcu usiedliśmy, żeby porozmawiać. To była luźna rozmowa. Pytał o Teksas, a ja o jego szkołę. Tak sobie gawędziliśmy, aż wreszcie Jesse zapytał grzecznie. Czy przyjechał pan tutaj, żeby mnie analizować? Odpowiedziałem żartem, nie, musiałbyś mi za to zapłacić. Uśmiechnął się. Spojrzeliśmy na siebie, obaj w pełni obecni w tej cichej chwili bliskości. Chociaż faktycznie zastanawiam się czasem nad Twoją pamięcią. Jego twarz zwolna zaczął spowijać smutek. Spuścił wzrok, patrząc w przestrzeń wypełnioną jakimś bolesnym wspomnieniem. Pozwoliłem temu momentowi zatopić się w dźwiękach stołówki. Podeszła do nas starsza kobieta i pocałowała Jessiego w czoło. Dziękuję za kwiaty, powiedziała. Rozjaśniły mi dzień. Ten gest wyrwał go z zadumy i powrócił ożywiony, uśmiechnięty Jesse. Wiedziałem, że się pani spodobają. Pójdźmy po południu do ogrodu i zbierzmy ich więcej. Kiedy odchodziła, Jesse wydawał się zakłopotany. Nie ich interakcją, ale wcześniejszą chwilą smutku. Kiedy zacząłeś dochodzić do zdrowia po urazie głowy, dr Anderson powiedział, że nie pamiętasz swojego dzieciństwa. Zagaiłem. Jesse wzruszył ramionami. Naprawdę nie lubię o tym wszystkim myśleć. Nie musimy zupełnie o tym rozmawiać, jeśli tylko nie chcesz, Jesse. Nie szkodzi. Po prostu nie lubię o tym myśleć i nie lubię nikogo denerwować. Rozumiem. Wiesz pewnie, że pracuję z wieloma osobami, dziećmi i dorosłymi, którzy doświadczyli w życiu strasznych rzeczy, a każde z nich pomogło mi lepiej zrozumieć, jak pomagać innym. Kiedy będziesz gotowy, byłbym zachwycony, gdybym mógł uczyć się od ciebie. Przyglądał mi się badawczo. Miałeś naprawdę ciężkie życie, Jesse. A teraz zobacz tylko. Po tych wszystkich przejściach uczysz się, masz świetną pracę, dużo wspaniałych relacji i wydajesz się całkiem szczęśliwy. Podejrzewam, że mógłbyś mnie wiele nauczyć. Miewam czasami kłopoty ze snem. Pokiwałem głową. Ale wtedy po prostu wstaję i ćwiczę, idę pobiegać. To naprawdę pomaga. I bardzo się stresuję, kiedy dookoła jest zbyt wielu ludzi. Gdy za często wychodzę z domu, myślę tylko o tym, żeby do niego wrócić. Mam na myśli to, że nie lubię być wśród dzieci i ludzi młodszych ode mnie. Wszyscy zachowują się za głośno, są zbyt narwani. W tamtej chwili zdałem sobie sprawę, że wiele z sygnałów przywołujących skojarzenie z pierwszymi doświadczeniami pochodziło w jego przypadku z katalogu bodźców sensorycznych związanych z dziećmi i dzieciństwem. Dziecięce głosy, zapachy, zabawy, kreskówki, jedzenie. Cokolwiek. Ten czas w jego życiu był tak przepełniony zagrożeniem, że jego mózg, próbując pojąć świat, skojarzył z nim prawie wszystko. Jednak jego nowe życie, to ponowne życie po restarcie, toczyło się w świecie seniorów. Dom opieki wypełniony był zupełnie innymi doświadczeniami sensorycznymi niż te w klasie pełnej dzieci czy w domu zastępczym dla młodzieży. Rodzaj ruchu, jego prędkość, wysokość głosów, zapachy, obraz, plan dnia, muzyka, upodobania dotyczące telewizji – wszystko było inne. Podobnie z interakcjami w relacjach. Były przewidywalne i mniej mu się kojarzyły z tymi z dzieciństwa. Miejsce, w którym zamieszkał, było jeszcze bardziej genialne niż myślałem. Po prostu było tam o wiele mniej bodźców, przywołujących skojarzenia, które mogłyby rozregulowywać Jesse'ego. Mógł w nim przeżywać więcej umiarkowanie intensywnych, przewidywalnych i możliwych do kontrolowania doświadczeń. Bardziej panował nad interakcjami, bo to on pchał ludzi na wózkach inwalidzkich, to oni od niego zależeli. Przez lata zdołał zbudować sobie nowy katalog tego, co bezpieczne i znane, który dostarczył mu fundamentów do zdrowienia. Przez dziesięć stabilnych lat doświadczył tysięcy pozytywnych, uzdrawiających interakcji, dzięki którym się odbudował. – To co z tą utratą pamięci? – zapytałem. Spojrzał na mnie, a po jego twarzy przemknął cień słodko-gorzkiego uśmiechu. Pamiętam z grubsza wszystko. Odpowiedziałem, cóż, tego się domyślałem. Jedną z rzeczy, których nauczyłem się przez te wszystkie lata jest to, że to, co ci się przydarzyło, nie znika tak po prostu. Te dziecięce doświadczenia mogą mieć na ciebie różnoraki wpływ i istnieją sposoby, by pomóc ludziom wyzdrowieć. Jeśli którekolwiek ze wspomnień kiedykolwiek będzie cię dręczyć albo sprawi, że poczujesz się zagubiony lub zdenerwowany, Odzywaj się śmiało. Istnieją sposoby, by sprawić, że łatwiej będzie dźwigać ciężar traumy. Dałem mu swoją wizytówkę. Kiedy minęła pora lunchu, gromadka starszych pań porwała go na kolejną sesję gimnastyki, zmodyfikowaną lekcję zumby. Kiedy szedł przez hall, spojrzał na moją wizytówkę, którą trzymał w dłoni, odwrócił się, by mi pomachać i odszedł tanecznym krokiem. Kilka razy do roku rozmawiamy. Jessie dobrze sobie radzi. Obaj wciąż się uczymy. 22 listopada 2018 roku zmarła moja matka, Wernita Lee. Do samego końca miałam mieszane uczucia w kwestii naszej relacji. Prawda jest taka, że dopiero kiedy odniosłam sukces, moja matka zaczęła okazywać mi jakiekolwiek zainteresowanie. Walczyłam ze sobą zastanawiając się, w jaki sposób się nią zająć. Co byłam winna kobiecie, która dała mi życie? Biblia mówi, czcij ojca swego i matkę swoją. Ale co to tak naprawdę znaczy? Postanowiłam, że jednym ze sposobów będzie pomoc finansowa. Zawsze upewniałam się, czy ma wszystko, czego trzeba do wygodnego życia, ale nigdy nie było między nami autentycznej więzi. Powiedziałabym, że telewidzowie znali mnie lepiej niż ona. Kiedy kilka lat temu zaczęła podupadać na zdrowiu, wiedziałam, że muszę przygotować się na jej odejście. Na kilka dni przed świętem dziękczynienia zadzwoniła do mnie moja siostra Patricia, żeby przekazać mi, że jej zdaniem nadeszła pora. Poleciałam do Milwaukee. Przesiedziałam z matką wiele godzin w pokoju, który lubiła sobie nagrzać do ponad 25 stopni. Oglądałyśmy w kółko teleturnieje Steve'a Harvey'a i serial One Life to Live – próbowałam wymyślić, co mogłabym jej powiedzieć. W pewnym momencie sięgnęłam nawet po poradnik pozostawiony przez personel hospicjum. Przeczytałam ich rady, myśląc przez cały czas, jakie to smutne, że ja, Oprah Winfrey, która rozmawiała w cztery oczy z tysiącami osób, muszę czytać poradnik z hospicjum, żeby wiedzieć, co powiedzieć własnej matce. Kiedy nadeszła pora, żeby wyjść, coś mi mówiło, że widzę ją ostatni raz w życiu. Ale kiedy się skierowałam w stronę drzwi, Słowa nadal nie nadchodziły. Byłam w stanie wydusić z siebie tylko pa na razie. I wyszłam, bo miałam o ironio zaplanowane przemówienie. Kiedy tamtego wieczoru leciałam do domu, cichy głosik w mojej głowie wyszeptał coś, co w głębi serca wiedziałam. Będziesz tego żałowała, nie dokończyłaś dzieła. I w tamtej chwili poczułam się jak hipokrytka. Gdyby na moim miejscu był ktoś inny, powiedziałabym mu, musisz tam wrócić i powiedzieć to, co trzeba. Zawróciłam do miłoki. Spędziłam kolejny dzień w tamtym gorącym pokoju, a słowa wciąż nie nadchodziły. Tej nocy modliłam się o pomoc. Rano medytowałam. Kiedy zbierałam się do wyjścia, sięgnęłam po telefon i zauważyłam, jaką miałam ustawioną piosenkę. Mehilia Jackson śpiewała Precious Lord, Drogi Boże. Co jak co, to musiał być znak. Nie miałam pojęcia, w jaki sposób Mahalia trafiła na moją playlistę. Kiedy słuchałam słów, Drogi Boże, weź moją dłoń, prowadź mnie, pomóż wstać. Jestem zmęczony, słaby, wycieńczony. Prowadź mnie przez światło, weź mą dłoń. Nagle wiedziałam, co robić. Kiedy weszłam do pokoju matki, zapytałam, czy chcę usłyszeć piosenkę. Pokiwała głową. A wtedy wpadłam na inny pomysł. Zadzwoniłam do mojego przyjaciela, Wintleya Philipsa, pastora i artysty gospel. Poprosiłam go, by zaśpiewał Precious Lord mojej odchodzącej matce. Zaśpiewał a cappella przez FaceTime, siedząc przy kuchennym stole, po czym modlił się o to, by nasza rodzina nie odczuwała strachu, tylko spokój. Zauważyłam, że moja matka się wzruszyła. Pieśni i modlitwa sprawiły, że obie się otworzyłyśmy. Zaczęła mi opowiadać o jej własnym życiu, o marzeniach i o mnie. Wreszcie pojawiły się słowa. Powiedziałam, musiało być ci ciężko. Kiedy zaszłaś w ciąże, nie miałaś wykształcenia, fachu i nie wiedziałaś, jaka cię czeka przyszłość. Jestem pewna, że wiele osób mówiło ci, żeby pozbyć się dziecka. Pokiwała głową. Ale nie zrobiłaś tego, powiedziałam. I chciałabym ci za to podziękować. Zamilkłam na chwilę. Wiem, że wiele razy nie wiedziałaś, co robić. Robiłaś, co mogłaś, tak jak umiałaś najlepiej. I to dla mnie w porządku. To w porządku dla mnie. Więc możesz teraz odejść, wiedząc, że to dobrze. W mojej duszy jest dobrze. I jest tak już od dawna. Był to święty, piękny moment. Jeden z tych, z których jestem najbardziej dumna w życiu. Jako dorosła osoba nauczyłam się widzieć matkę z innej perspektywy nie jako matkę, która się mną nie zajmowała, nie chroniła mnie, ani nie kochała, ani nie rozumiała niczego, co mnie dotyczyło ale jako młodą dziewczynę, jeszcze dziecko, przerażoną, samą i bez zasobów, by być dobrym rodzicem. Lata wcześniej wybaczyłam matce to, że nie była taką matką, jakiej potrzebowałam, ale ona tego nie wiedziała. I w naszych ostatnich wspólnych chwilach wierzę, że udało mi się uwolnić ją od wstydu i poczucia winy z przeszłości. Wróciłam i dokończyłam to, co było do zrobienia. Wybaczanie jest porzucaniem nadziei, że przeszłość mogła być jakakolwiek inna, ale nie możemy ruszyć do przodu, jeśli dalej trzymamy się w bólu z przeszłości. Wszyscy z nas, którzy zostali skrzywdzeni i zranieni przez traumę, mają szansę zamienić te doświadczenia w coś, o czym rozmawialiśmy z doktorem Perym. mądrość pourazową. Wybacz sobie, wybacz im, wyjdź ze swojej własnej historii i wkrocz na ścieżkę przyszłości. Mój przyjaciel, poeta Mark Nepo, mówi, że musieliśmy doznać bólu, żeby dowiedzieć się, jak wygląda prawda. Ale teraz nie musimy już podtrzymywać go przy życiu, by prawda nadal żyła. Pogodziłam się z moją matką, kiedy przestałam ją porównywać z matką, jaką chciałabym mieć. Kiedy przestałam się kurczowo trzymać tego, co powinno lub mogło być, a zwróciłam się ku temu, co się wydarzyło i co było możliwe. Wiem na pewno, że wszystko, co Ci się przydarzyło, przydarzyło się również dla Ciebie. I w tym samym czasie, w tych wszystkich chwilach budowałeś siłę. Siła pomnożona przez siłę, pomnożona przez siłę, daje potęgę. To, co Ci się przydarzyło, może być Twoją potęgą. Podziękowania i wyrazy uznania. Autorzy są wdzięczni wszystkim dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy podzielili się z nami swoim życiem. Ich historie są darem wrażliwości i odwagi. Pisanie książki to wysiłek bardzo zbiorowy. Chcielibyśmy podziękować wielu pracownikom Harpo, Flatyron, Melker Media i Neurosequential Network, a także pozostałym, którzy ofiarowali nam czas, energię i kreatywność, by pomóc przy powstawaniu tej książki. Szczególne podziękowania kierujemy do Jenny kostelnik atley Bryn Clark i Lauren Nathan za kierowanie procesem wydawniczym. Wyrazy szczególnego uznania w zakresie jakości i ewolucji ogromnej części pracy doktora Perego zaprezentowanej w tej książce należą się grupie kierowniczej w Neurosequential Network. Janie Rosenfeld, Emily Perry, Diane Vines, steve Granerowi, Erin Hambrick, i Christy Brand. Melker Media chciałoby podziękować Chis Azumie, Lukowi Gernertowi, Caroline Merriman, Cheryl Della Pietrze i Zoe Margolis. Czytali Magda Mołek i Bartosz Głogowski.